Za dlaczego mi licenci śpią na brzuchu? Oczywiście, żeby iść liczbały nie ukrać. No, no, no, to i zabrałem na No to będzie można Ale, ale, ja ja tylko się Dobra, wypuścimy was, żebyście dożebrali 25 tysięcy, a potem badacie. Czy polski milicjant może zostać prezydentem? Oczywiście, że może demokracja. Czy? A czy prezydent może zostać milicjantem? Nie może. Możemy zostać milicjantem, to trzeba licytaturę. Czy? A ja poza który ołówek należy do milicjanta, Zawsze te drzępy z gubą. Ty! Mój pies jest taki mądry, że jak wracam z nim ze spaceru, to sam naciska nosem dzwonę. Mój tego nie robi. A widzi. Mój ma swoje klucze. Wczoraj miałem przygodę nad stawem lepiej badać dziewczynie, bo kopnie tam jest zabroniona. A ta dziewczyna <grym wiosnika> mnie obsadziła, że nie powiedziałem jej tego za się rozebrała. To jej powiedziałem, że rozbieranie się nie jest zabronione. Ty, to ja miałem lepiej. Jechałem wczoraj pierwszy raz w życiu Mercedesem i zapytałem się ta wciaga, do czego służy to kółko na masce. A on mi powiedział, że to celownik na pies. No to do... poprosiłem, żeby mi pokazali, jak to działa. Tak czy też aż samochód i skierował go roczna idących po pasach. A, do to to się robi, jakbym nie przyłożył gościowi z wiami, to wyucie. <grywa> <grywa> <grywa> Ty e, zawołaj dwóch ciesiów, zagrabę z brydżycia. <grywa> <Zdowądź>. Pa. <grywa> Dwa serca. Uwielbiam się dzwonki. To ja poradzę Centrala Milicji do Rady But 75 uda się pod hotel forum. Na 7 piętrze wisi na balkonie naga dziewczyna. Uwaga! Wszystkie pozostałe wozy kontynuują patrol na wyznaczonych trasach. Udajcie się do domu towarowego, na myśli było włamanie. Okradziono strojusko kosmetyczne i na jedynie samtany do głosu. Mamy pierwszą pośladę, włamywać musiał być <grym wstydź> Tu co im ślady, ty idź i z trofem i zobacz dokąd poszli, a ja zobaczę, skąd przyszli. Te zakupy zrobili przy okazji. Ma pani może Episkopać? chyba, o tym Możliwe, ja nigdy w szkole nie byłem prywatem. <głos> może jeszcze Pani mi pokazać tę stoczkę? Cześć, do mnie Pana. No, a, a nie ma Pani może instrukcji obsługi? Pani posłuchajcie, ja chciałem jeszcze kupić żonię szklanki. Cześć, do mnie. Co to? W tej szklance nie ma wejścia. No, to dobra, to mi się. Odwrotnie postawiła. O, dna też nie ma. <grymne> <grymne> proszę Pani, a gdzie jest to jeszcze tu Na prawo. Proszę Pani, proszę mi zapakować coś. Dokonuj trzynastu kawałkówki na dzwonę. Kawałków, na sześć, bo w uratu nie zjedę. Pani Włoda, ten pan mnie zaciepla. I proponuję pieniądze, ja jestem porządny na im Co to jest, obywatelu? Nie rozumiecie, że to jeszcze pierdoletny? <głosy> Tyś, nie trafił ten gość, tam stoi ta właściwa, musimy ją zamknąć. Dzień dobry, łatelko, ile? Idziemy dole. i idziemy. Zerę, powoli, od 200 <głosy> Dzień dobry, proszę stwierdza. Co to obieziemy za bombę z tyłu? To nie jest bomba. To nowy boiler na plebanie, panie gładze. Ty, co to jest ten boiler? Tyś powie, że wiedział, że ty w Ty, widzisz tego ptata? Widzę. To na lotni. To jest bardzo żarłoczny ten tab. Wczoraj musiałem wystrzelić cały magazynek zanim puścił człowieka. <grystanie> bardzo przepraszam panie władzą. Ktoś ukradł mi samochód. A gdzie pan parkował? Tam zarobię. To macie szczęście obywatelu. Gdyby tam jeszcze stał byłoby wieszcie za złe parkowanie. <grystanie> Barciu, tu się przez jeźdwie nie przechodzi, na zebry. Tam iść na zebry. Ja mam rękę. Co to razu? Łazimy po ulicy strzeli, to czy będzie kolegium. A się zawody w kiesie, byś tu się. Przecież i nie, nie zawarli. On się dał do mnie, doszedł i ja <głos> Od razu was wyptawiłem. Czy pan oszalał? Pies za kierowicą? Pan musiał czy i samochodem? zresztą pani władza. On mnie tylko zabrał na okazję. Choląg z Co zrobili z kosztem Byli Byliśmy w później w a teraz idziemy do pina. Co? co? chciałeś, Waliuczy? Włożył kaptu kapkę dalszym do kół. nie szkodzi, zaraz będę wracać. Nie, No co jeszcze, Waliuczy? Która jest godzina? Ucieka, Maliu, uciekaj. Ty, czemuś taki dwór, możesz mu odpowiedzieć. A myślisz, że to tak łatwo podzielić wpadnie wszystkie przez wojska Pięknie. Wykazał się pan z znakomitym refleksem, przecież to dziecko wyskoczyło panu przed maską. Będę wnioskował o nagrodę dla pana. Raz w miesiącu komendant przydziela milion. Niech pan zdradzi, na co pan wyda. Zapiszę się wreszcie na Kul Sprawojałki. Panie Boże, proszę mężczyzna, to wyrazi to takie gruba, dalej, jak <zysy> podziwam, że nie zajęciemy daleko hrabionym kadowchodem. Dla Was to to mowa, dlaczego my chodzą parami? To, bo jeden u mnie pisza za drugim Co to jest, Babciu? Co to jest? Co to za oszczędzia, jako tak? Dokumenty proszę. Czytać a ja będę czytać. Co pan tam dać pora, taka zapiednicza przy tej natargi? A bo ja panie władzu zgubiłem pięć suwek. Tutaj? Nie, tak dalej, ale tu szuka, bo to jakie? To jechał pana bo to badać Panie nie warto zakład. Ja panu zadam pytanie, jak pan odpowie, to płaciłem um, podwójnie, po a jak pan nie odpowie, to nie płaci pan tak inteligentnie. Do dobra, dobra, Walpa. Teraz Proszę mi powiedzieć, w którym miesiącu możemy mi ci najczęściej rozwiążeć. Jest pan, jest pan! Zaraz, poczekaj pan! Zaraz, to wczoraj! W Dobry wieczór, obywatelu, badaczy będzie, albo nie, dam panu szansę, zadam panu pytania, a gdy nie odpowie, to pan zapłaci podwójnie. Pytanie, tak nie mam wyjścia. Proszę mi powiedzieć, obywatelu, w którym miesiącu murzynki najczęściej rodzą dzieci. Nie wie pan, że co to za na ławce? Co to jest? Kotel? A co ja jestem? Informacja turystyczna. Nazwisko, <głosy> Beczku. Kowal. Tylko bez kawałów wszyscy podajecie się za Kowalski. Wobec tego niech pan dzisiaj sejmie A dlaczego od razu nie powiedzieliście prawdy? Nie macie dokumentów, to i ziemy. W naszej.